W takim żyliśmy świecie. Taśma pierwsza, ścieżka druga. Tak rozpoczynała się dla Józefa Piłsudskiego ciężka i twarda szkoła życia. Przeniesiony po pewnym czasie z Nadleny do Tunki, zetknął się tam z więźniem politycznym i zesłańcem Bronisławem Szwarce, byłym członkiem Centralnego Komitetu sterującego walką narodu polskiego w 1863 roku. Piłsudski, chłonąc chciwie relacje i komentarze bezpośredniego świadka i uczestnika ruchu powstańczego, Okazywał mu najgłębszy szacunek jako żywemu symbolowi Polski walczącej z carską przemocą. Te spotkania i wielogodzinne rozmowy ze Szwarcem, jak również liczne kontakty z zesłańcami rosyjskimi, wyżłobiły trwałe i mocne ślady w umyślej duszy Józefa Piłsudskiego. Teraz dojrzewał on szybko jako wytrawny działacz polityczny. Niezłamany na duchu pięcioletnim zesłaniem na Syberię, Piłsudski powraca w 1892 roku przez Warszawę do Wilna i rozwija ponownie w ramach świeżo założonej Polskiej Partii Socjalistycznej żywą działalność polityczną. Na razie walczy słowem i piórem. W roku następnym, w uznaniu jego odwagi, bojowości, talentów i wpływu na otoczenie, zostaje wybrany na członka oddziału litewskiego Komitetu Centralnego PPS, rozciągając sporadycznie swoją akcję polityczną również i na kongresówkę. W tym okresie praca jego koncentruje się głównie na redagowaniu, drukowaniu i kolportowaniu wydawanego w Wilnie od początku 1894 roku nielegalnego czasopisma socjalistycznego pod nazwą Robotnik. Piłsudski rozumiał bowiem, że klasa robotnicza może być i jest najbardziej bojową częścią społeczeństwa, a jej walka może być najbardziej owocna i skuteczna. Spinał więc jedną klamrą postulaty polityczno-narodowe ze społecznymi, w nierozdzielną całość. Akcja ta cieszy się znacznym powodzeniem, zwłaszcza o ile zważy się warunki, w jakich ona się rozwijała. Nie wyczerpuje to jednak ani sił, ani temperamentu bojowego Józefa Piłsudskiego. Korzysta on z każdej sposobności do montowania ducha oporu przeciwko władzy carskiej. Tak na przykład, gdy w 1894 roku car Aleksander III ma przybyć do Warszawy na uroczystość położenia kamienia węgielnego Podbudowę nowej i okazałej cerkwi prawosławnej w samym sercu Polski, Piłsudski redaguje i kolportuje gwałtowną odezwę, by nie pozostawić tej z premedytacją dokonywanej prowokacji bez słownego choćby protestu ze strony polskiej. Gdy zaś po długotrwałych, żmudnych i kosztownych zabiegach Polacy uzyskali zgodę władz na zbudowanie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie i na odsłonięcie go w stuletnią rocznicę urodzin wieszcza narodu, w 1898 roku Piłsudski wydaje odezwę, w której stwierdza, że widmo Olbrzyma Mickiewicza stać będzie odtąd w Warszawie nie jako symbol ugody i porozumienia z zaborcą, ale jako wyraz niezłomnego oporu przeciwko obcym gnębicielom ludu polskiego. Równocześnie w tych latach Piłsudski pisuje artykuły do londyńskiego Przedświtu. Bierze czynny udział w pracach i zjazdach partyjnych, a w 1896 roku. Jako delegat PPS walczy i zwycięża na Międzynarodowym Kongresie Socjalistów w Londynie, przeprowadzając po ostrej wymianie zdań i wbrew opozycji grupy filorosyjskiej rezolucję o prawie Polski do samostanowienia o własnym losie. Tymczasem rozwój PPS, walczącej zarówno o prawa klasy robotniczej, jak i o narodowe postulaty Polski, szedł wielkimi skokami naprzód, szczególnie w kongresówce i w zaborze austriackim. Piłsudski, mimo świadomości zwiększonego znacznie niebezpieczeństwa własnego, decyduje się w 1899 roku przenieść redakcję robotnika wraz z drukarnią do robotniczej stolicy w Kongresówce, to jest do Łodzi. Ale policja i żandarmeria carska była tu znacznie liczniejsza i sprawniejsza niż w Wilnie. Wykryła więc tajną drukarnię i w nocy z 21 na 22 lutego 1900 roku aresztowała małżonków Piłsudskich. Józefa osadzono w słynnym dziesiątym pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Jemu też groziła najcięższa odpowiedzialność. Toteż przyjaciele Zjuka podjęli natychmiast zabiegi, aby go w ten czy inny sposób wyzwolić z tej opresji. Po wielu próbach osiągnęli to, że pod sam koniec tego roku przewieziono go, pod pozorem badań, do szpitala psychiatrycznego w Petersburgu, gdzie zapewnioną miał perspektywę ucieczki. Niezwykle cenną pomoc w tej sprawie okazał lekarz tego szpitala, Polak dr Władysław Mazurkiewicz. Drogą okrężną przez Londyn Piłsudski dotarł pod koniec 1901 roku do Galicji i zamieszkał w Krakowie, gdzie jako członek PPS-u prowadził swoją akcję polityczno-organizacyjną nadal. Tak nadszedł rok 1904, rok wybuchu wojny japońsko-rosyjskiej. Aktywność Piłsudskiego wzrosła natychmiast bardzo poważnie. Przedzierając się na teren kongresówki organizował początkowo masowe demonstracje przeciwko mobilizacji młodzieży polskiej do armii carskiej. Rzucił wówczas hasło, że Polacy mogą walczyć zbrojnie wyłącznie o własną narodową sprawę, nie o imperialistyczne cele caratu na Dalekim Wschodzie. Jedna z takich wielkich manifestacji odbyła się 13 listopada 1904 roku, na Placu Grzybowskim w Warszawie. Chcąc wyzyskać sytuację wytworzoną w Rosji, Piłsudski zamierzał podjąć akcję zakrojoną na znacznie szerszą skalę. W tym celu dotarł do Tokio, by porozumieć się z rządem japońskim co do skoordynowania wybuchu powstania polskiego skierowanego przeciwko Caratowi. Ta próba nadania sprawie polskiej międzynarodowego charakteru nie powiodła się nie tylko z powodu przeciwdziałania Romana Dmowskiego, który zjawił się także w Japonii, ale przede wszystkim dlatego, że rząd japoński nie pragnął rozszerzenia konfliktu z Rosją i prawdopodobnego wciągnięcia do niego innych mocarstw europejskich. Tym niemniej incydent ten miał z polskiego punktu widzenia poważniejsze znaczenie, dlatego że po raz pierwszy w życiu tego pokolenia starły się dwa różne światopoglądy, dwie onwienne orientacje polityczne. Piłsudski stał zdecydowanie na stanowisku, że o własną wolność i niepodległość muszą walczyć sami Polacy i nikt nie może wyręczyć ich w tym zadaniu. Dmowski zaś wierzył w stopniową ewolucję stosunków rosyjsko-polskich, mogącą doprowadzić do tak szerokiej autonomii, że zbliży się ona asymptotycznie do granic istotnej niepodległości. Taką politykę dyktują narodowi polskiemu, według Dmowskiego, tendencje pruskiego trank na Osten, ta różnica w poglądach będzie się w przyszłości pogłębiać. Tymczasem jednak nieprzewidziana katastrofa wojenna Rosji na Dalekim Wschodzie wyzwoliła ostre napięcia rewolucyjne zarówno w samej Rosji, jak i na ziemiach polskich znajdujących się we władaniu cara. Fakt ten wciągnął Piłsudskiego samoczynnie do akcji bojowej. W jego mniemaniu nadchodziła chwila konkretnej próby sił, która niezależnie od doraźnego powodzenia czy niepowodzenia ma tę wartość, że będzie nowym świadectwem niezłomnych dążeń narodu polskiego do niepodległości. To też w organizacyjnych ramach PPS, w łączności z ruchem rewolucyjnym, Piłsudski w 1905 roku tworzy na terenie zaboru rosyjskiego pierwszą regularną, zbudowaną na wzór wojskowy organizację bojową o wyraźnych celach polityczno-narodowych. Jej członkami byli m.in. Aleksander Prystor, Walery Sławek i Kazimierz Sosnkowski. W rzeczywistości była to wielka, praktyczna szkoła planowej i metodycznej walki z głównym zaborcą, a należeli do niej zarówno PPS-owcy, jak i bezpartyjni różnych odcieni politycznych czy społecznych. Organizacja ta prawie przez trzy lata prowadziła małą, ale zaciętą walkę podjazdową, przejawiającą się nieustannie w najmniej oczekiwanych przez władze carskie miejscach. Jednym z ostatnich fragmentów tej akcji była, kierowana przez Piłsudskiego, walka pod Bezdanami, Stoczona 26 września 1908 roku. Wiele przyczyn złożyło się na to, że ówczesny ruch rewolucyjny okazał się praktycznie mało skuteczny. W społeczeństwie polskim przeciwstawiały się sobie różne orientacje i koncepcje polityczne. W samym PPS-ie na tle działalności bojowej Piłsudskiego nastąpił w 1906 roku formalny rozłam. Większość wysunęła na czoło programu walkę klasową – Poważna mniejszość, popierająca bez zastrzeżeń poglądy Piłsudskiego, utworzyła pod jego przewodnictwem tzw. frakcję rewolucyjną. Ale najistotniejszą przyczyną niepowodzenia było całkowite załamanie się ruchu rewolucyjnego w samej Rosji. Przywódcy polskiej organizacji bojowej emigrowali więc, znajdując azyl głównie w Galicji. Nieco wcześniej przywódcy rosyjscy emigrowali do Finlandii, Francji, Niemiec lub do Szwajcarii. Analizując krytycznie działalność bojową w latach 1906 8 Piłsudski upatrywał przyczyny stosunkowo małej skuteczności akcji w tym, że ścierały się ze sobą dwa niewspółmierne mechanizmy bojowe. Mobilizowani od wypadku do wypadku, źle i niejednolicie uzbrojeni, połowicznie dowodzeni cywilni ideowcy i zapaleńcy z regularną organizacją typu wojskowego działającą pod autorytetem prawa państwowego. Rozpoczynając ponownie pracę od samych podstaw, począł więc korygować swoje metody. A upór Piłsudskiego w organizowaniu walki czynnej z przemożnymi zaborcami Polski był wprost bezprzykładny. Żadnego zniechęcenia, żadnego wyczerpania sił i wiary w końcowe powodzenie, żadnego cienia fatalizmu i rezygnacji nie można doszukiwać się w jego psychice. Z każdego doraźnego niepowodzenia potrafił wyciągnąć odważnie właściwe i pozytywne wnioski na przyszłość. W okresie pomiędzy zlikwidowaniem organizacji bojowej a wybuchem I wojny światowej Piłsudski z grupą swoich najbliższych współpracowników poświęca się budowaniu wykwalifikowanej kadry Wojska Polskiego. Ma to być fachowy i ideowy kondensat zdolny do stopniowego, dostatecznie szybkiego rozrastania się, gdy okoliczności będą tego wymagać czy też na to zezwalać w Narodową Armię Polską. Taki cel przyświecał przy tworzeniu w 1908 roku tajnego Związku Walki Czynnej rozwiniętego od 1910 roku w jawny Związek Strzelecki. Temu celowi służyć miały coraz liczniejsze publikacje książkowe z zakresu zagadnień wojskowych. Do tego celu zmierzało tworzenie niższych i wyższych kursów oficerskich oraz prowadzenie częstych ćwiczeń polowych i tak Było to główne, ale nie jedyne zadanie Piłsudskiego – Rozumiał on dobrze, że ruch wojskowy musi mieć oparcie w woli społecznej. Musi być ściśle zharmonizowany z poważną akcją polityczną. Współdziałał więc czynnie i bezpośrednio w powołaniu do życia na terenie Galicji Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, a także oddziaływał pośrednio na powstawanie w innych środowiskach polskich ruchów niepodległościowych i organizacji wojskowych. Stopniowo posiew rzucony przez Piłsudskiego Wydawać począł coraz obfitsze plony Tak dobiegał do końca okres prób Okres gromadzenia doświadczeń Rozbudowy zrębów organizacyjnych I pielęgnowania myśli O bliskiej i nieodpartej konieczności Podjęcia nowych walk o niezawisłość Polski Teraz rozpoczynało się w życiu I działalności Józefa Piłsudskiego Piętnastolecie jego wielkich I historycznych osiągnięć Jego wytrwałej i nieustannej walki Słowem i piórem Orężem i osobistym przykładem Walki z reguły zwycięskiej i w końcowym efekcie skutecznej, a sporadycznie przynoszącej porażki czy niepowodzenia. Ale wielka, aktywna i przełomowa działalność nie była nigdy i nigdzie wolna od przypadkowych pomyłek czy nawet oczywistych błędów. Jednakże fenomenem w osobowości piłsudzkiego było to, że poprzez koncentrację swojej myśli i swojej woli dochodził do tak wyostrzonej i tak subtelnej intuicji, iż dostrzegał perspektywiczny obraz przyszłości znacznie dokładniej, konkretniej i niezawodniej niż jego partnerzy polityczni. Już ten jeden fakt wystarczał, by powodować często krótkie spięcia lub nawet ostre spory z przeciwnikami, którzy byli przeświadczeni, że to nie oni, ale Piłsudski błędnie ocenia przyszłość, choć po upływie pewnego czasu życie samo najczęściej przyznawało jemu słuszność. Czyż nie jest wymownym fakt, że w styczniu 1914 roku na zjeździe socjalistów w Paryżu Piłsudski przewidział według relacji Czernowa w bliskiej przyszłości wybuch wojny rosyjsko-austriackiej na tle rywalizacji na Bałkanach? Nie miał też wątpliwości, że za Austrią staną Niemcy, a Francja nie pozostanie biernym obserwatorem tych dziejowych zmagań. Jeżeli połączone siły Francji i Anglii, głosił Piłsudski, okażą się niedostateczne, to prędzej czy później wciągnięta będzie do tego konfliktu Ameryka. Jaki może być przebieg tej domniemanej wojny światowej? Piłsudski odpowiada, że według jego oceny zwycięstwo pójdzie z zachodu na wschód, co znaczy, że Rosja będzie pokonana przez Niemcy i Austrię, a te z kolei pobite będą przez koalicję zachodnią. To przypuszczenie wskazywać musi również Polakom kierunek ich działania. Autor amerykański, późniejszy prezes Fundacji Kościuszkowskiej, przytaczając ten epizod, dodaje od siebie, oczywiście nikt w to wówczas nie wierzył. Z podobnymi zjawiskami i faktami będziemy spotykać się często w latach przyszłych. Tymczasem w połowie 1914 roku bieg wypadków na arenie politycznej nie tylko począł się lawinowo przyspieszać, ale, co było znacznie gorsze, powodował powszechną bezradność i całkowitą dezorientację światowej opinii publicznej. W ciągu kilku dni konflikt raczej lokalny i prestiżowy przerodził się w groźny konflikt międzynarodowy, wciągając do walki zbrojnej największe potęgi militarne Europy i Azji. Od pierwszych dni sierpnia było oczywiste, że jednym z głównych teatrów niszczących działań wojennych staną się ziemie polskie. Nasza opinia publiczna została u samego wstępu rozbita na kilka odmiennych, wrogich i zwalczających się orientacji. Filorosyjską i filoaustriacką, aktywistyczną i pasywistyczną, wschodnią i zachodnią. Obiektywnie każdej z tych orientacji można było przypisać oczywiste błędy czy niezgodność z narodową racją stanu, gdyż każda z nich była zbudowana nie na konkretnych faktach politycznych, ale na dość dowolnych hipotezach i złudnych nadziejach. Piłsudski miał jasną świadomość tego, że w tym historycznym starciu dwóch bloków Liczyć się będzie tylko siła fizyczna i zwartość polityczna społeczeństw. Tylko czas stanowić będzie w ostatecznym rozrachunku wielką niewiadomą. Czas, który kryje w sobie cały splot nieprzewidzianych wydarzeń i nowych sytuacji. Wiedział też dobrze, że odpowiednią siłą nie rozporządza i rozporządzać nie może. W chwili wybuchu wojny decydujące znaczenie dla Piłsudskiego miały dwa wskazania sterownicze. Po pierwsze to, że w konflikcie tym nie może zabraknąć choćby symbolicznej, ale jak najbardziej niezależnej polskiej formacji wojskowej, walczącej o sprawę polską, a zdolnej dostania się w odpowiednich warunkach zahartowaną w bojach kadrą przyszłej armii polskiej. Powtórę, ustalił dla siebie i swoich poczynań orientację warunkową, sprowadzającą się w zasadzie do tego, by walcząc systematycznie i wszędzie o prawa polityczne Polski, doraźnie łączyć się z zaborcą najprzyjaźniejszym, a najmniej niebezpiecznym, przeciwko zaborcy najgroźniejszemu i najniebezpieczniejszemu. W tej myśli wydał rozkazy mobilizacyjne dla związków i drużyn strzeleckich na terenie Galicji i skierował 6 sierpnia 1914 roku sformowaną w Krakowie kompanię kadrową w sile około 180 ludzi na teren ziemi kieleckiej w zaborze rosyjskim. Odtąd wysiłki Piłsudskiego rozwijają się równocześnie w trzech kierunkach wojskowym, politycznym i organizacyjnym. Siły bojowe Piłsudskiego rosły stosunkowo szybko i składały się przeważnie z elementów wybitnie ideowych. W imię organizacyjnej jedności tworzących się Legionów Polskich dnia 22 sierpnia 1914 roku Piłsudski podporządkował swoje oddziały pod polityczne zwierzchnictwo Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie, nie pozostawiając żadnej wątpliwości, że będzie nadal walczył o jak najpełniejszą samodzielność Legionów, o skoncentrowanie ich akcji bojowej na ziemiach rodzennie polskich oraz o rozszerzenie ich podstawy politycznej. Już w początkowym okresie wojny oddziały Piłsudskiego, przeorganizowane pod koniec 1914 roku w pełną pierwszą Brygadę Legionów Polskich, wykazały swoją wysoką wartość bojową, zapisując w dziejach Oręża Polskiego nowe, wspaniałe osiągnięcia i triumfy. Spośród licznych potyczek i walk można tu dla przykładu wymienić bitwę stoczoną w dniach październikowych 1914 roku pod Laskami w okręgu Dęblina, w listopadzie pod Krzywopłotami, następnie ciężką i pełną bohaterskich epizodów, czterodniową bitwę w okresie Świąt Bożego Narodzenia pod Łowczówkiem w rejonie Tarnowskim, kierowaną przez szefa sztabu pierwszej brygady Kazimierza Sosnkowskiego, w której odznaczyli się wybitnie niektórzy młodzi oficerowie – jak porucznik Burhard Bukacki, podporucznik Bordnowski, Ścierzyński i inni. W maju 1915 roku po przełamaniu frontu rosyjskiego pod Gorlicami pierwsza brygada przekroczyła Nidę i ścigając cofające się wojska rosyjskie posuwała się szybkimi marszami na wschód. Doszło wówczas, w drugiej połowie maja, do uporczywych i zaciętych walk pod Konarami przynoszących nowe laury bojowe brygadzie Piłsudskiego. Aż do początków drugiej połowy 1916 roku walki trzech brygad Legionów Polskich na różnych frontach centralnopolskim, karpackim, bukowińskim, lubelskim i wołyńskim pomimo słabego wyposażenia technicznego zapisywały wiele legendarnych osiągnięć i bohaterskich wyczynów jak słynna szarża ułanów II brygady pod Rokitno jak bitwy pod Mołotkowem, pod Jastkowem, pod Kołkami, pod Polską Górą pod Kostiuchnówką i inne. Oddziały legionowe, potraktowane przez naczelne dowództwo austriackie jako złodoraźne, rzucane często nagłymi rozkazami na odcinki frontu najniebezpieczniejsze i najtrudniejsze, wychodziły z najcięższych opresji ze stratami nieraz znacznymi i bolesnymi, ale bez osłabienia ducha bojowego i zaufania do własnego dowództwa. Jeżeli pionierska epopeja legionowa Piłsudskiego nie zapisała w tej wojnie jeszcze większych i historycznie bardziej ważkich aktywów, to dlatego, że od początku wojny powstały zasadnicze dysonanse natury politycznej, ciążące przemożnie nad organizacją i rozbudową polskich sił zbrojnych. Przede wszystkim pomiędzy światopoglądem politycznym Piłsudskiego, a nastawieniem ogólnym i taktyką stosowaną przez Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie – a w szczególności przez jego departament wojskowy kierowany przez Władysława Sikorskiego. Ujawniły się od początku zasadnicze różnice nieraz w bardzo ostrej formie. Fakt ten próbowano początkowo ukrywać przed polską opinią publiczną, a gdy to było już niemożliwe, przypisano winę trudnościom harmonijnej współpracy z Piłsudskim. W miarę jednak, jak różnice poglądów pogłębiały się i mnożyły, departament wojskowy podjął otwartą, pełną namiętnego żaru często nieprzebierającą w środkach walkę przeciwko twórcy I Brygady Legionów Polskich. Ostre kontrowersje dotyczyły początkowo politycznego oparcia i organizacji Związku Polskich Sił Zbrojnych. Piłsudski pragnął, by legiony traktowane były jako sojusznik Austrii, mający poza ściśle skoordynowaną działalnością bojową przeciwko wspólnemu wrogowi, to jest Rosji carskiej, własne polskie cele polityczne. Z takiego punktu widzenia wszystkie szczegóły dotyczące Legionów miały w pojęciu Piłsudskiego znaczenie zupełnie zasadnicze, mogące zadecydować o rozroście formacji polskich. Stąd walka i o sprawowanie dowództwa i o koncentrację rozproszonych oddziałów Legionowych na jednym uzgodnionym odcinku Wielkiego Frontu Wschodniego i o formułę przysięgi i o typ umundurowania i o dystynkcje wojskowe i o sposób tworzenia uzupełnień stanów bojowych pułków, i wiele innych. Zupełnie odwrotne cele i tendencje przyświecały w tych sprawach naczelnym władzom wojskowym monarchii, tak zwanemu wówczas AOK. Usiłowały one podporządkować legiony polskie dowództwu austriackiemu. Chciały asymilować formacje polskie do CK Landsturmu, politycznie sprowadzić je do roli jakiegoś korpusu posiłkowego, przeznaczając go do wykonywania ciężkich, ale drugorzędnych zadań strategicznych – narzucając każdej z trzech uformowanych brygad legionowych inne dowództwo, inne zadania bojowe, na innym odcinku frontu, a częściowo nawet inne umundurowanie i odmienne dystynkcje. Oczywiście ani Naczelny Komitet, ani jego Departament Wojskowy nie aprobował ślepo tych tendencji austriackich władz wojskowych przeświadczonych do głębi o przyszłym pełnym zwycięstwie militarnym państw centralnych w tej wojnie. Natomiast obie instytucje, to jest NKN jego Departament Wojskowy nie pragnęły i nie uważały nawet za możliwe prowadzenie jakiejkolwiek walki z wojskową biurokracją austriacką, ufając, że dopłyną kiedyś do swojego orientacyjnego ideału, do przekształcenia ustroju dualistycznej monarchii w federację trzech równorzędnych państw, Austrii, Węgier i Polski, związanych koroną Habsburgów. Ta Polska w imię realizmu politycznego wyrzekała się milcząco zaboru pruskiego. Program ten Zamierzał NKN realizować na drodze ścisłej i lojalnej współpracy, na drodze produkowania memoriałów i petycji, korzystania z audiencji u najwyższych czynników, w rzeczywistości na drodze najmniejszego oporu. Otóż Józef Piłsudski był zdecydowanym wrogiem szukania i korzystania z drogi najmniejszego oporu, ufania szeptanym obietnicom na przyszłość i zamykania oczu na zmieniającą się z miesiąca na miesiąc sytuację wojenną i polityczną na arenie międzynarodowej. Dlatego też niebawem nieporozumienia istniejące pomiędzy Piłsudskim a nkn i Departamentem Wojskowym rozszerzyły się również na teren ściśle polityczny. Bystry umysł Piłsudskiego dostrzegał wyraźnie nieodparte następstwa zachodzących zmian i wydarzeń o wiele wcześniej niż umysły zawodowych polityków. Szczególnie trzy następujące konkretne fakty skłaniały Piłsudskiego do poddania ponownej analizie jego własnej orientacji warunkowej. Pierwszym z nich było znaczne przedłużanie się zmagań bojowych, zwłaszcza na froncie zachodnim. W połowie 1915 roku o żadnym błyskawicznym rozstrzygnięciu militarnym mowy już być nie mogło. Fakt drugi wiązał się ze stopniową, ale nieodwracalną redukcją pozycji politycznej i militarnej Austro-Węgier na korzyść ich patrona niemieckiego. Trzeci, bodaj najważniejszy, wynikał z wyparcia wojsk rosyjskich z głównych, centralnych ziem polskich, łącznie z ich historyczną stolicą Warszawą. Wnioski, które z tych faktów wyprowadzał, były zasadnicze i dalekosiężne. Tak więc w czasie swojego krótkiego pobytu w Warszawie Piłsudski zgromadził w dniu 16 sierpnia swoich przyjaciół politycznych i współpracowników z kongresówki, okupowanej już przez państwa centralne, i odbył z nimi ważną naradę. Wszystkich zebranych zaskoczyły wówczas słowa Piłsudskiego, że zbliża się czas zmiany zasadniczej orientacji w Polsce, w sensie zwrócenia frontu walki przeciwko Niemcom, którzy wobec widocznego załamywania się siły bojowej wojsk rosyjskich zajęli na ziemiach polskich miejsce Rosji. Taktycznie zabiegał o zasadniczą deklarację w sprawie przyszłości Polski ze strony państw centralnych – ale nie dlatego, by wierzył, że taki akt będzie miał znaczenie istotne i bezpośrednie, tylko w przekonaniu, że wobec załamywania się caratu, deklaracja taka przysłuży się pośrednio sprawie polskiej, nadając jej znaczenie międzynarodowe. Gdy tego postulatu doraźnie zrealizować nie mógł, złożył demonstracyjnie 29 lipca 1916 roku podanie o dymisję. Z funkcji dowódcy stworzonej przez siebie pierwszej Brygady Legionów Polskich, motywując ją wyraźnie, brakiem politycznych rozstrzygnięć w sprawie Polski. Niepodtrzymany w tej walce ani przez NKN, ani przez Departament Wojskowy otrzymał żądaną dymisję 27 września tego roku, a sprawa ta odbiła się głośnym echem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pomimo, że wojna przybrała teraz charakter pozycyjny, sytuacja ogólna zmienia się jak w kalejdoskopie. Front południowy i wschodni absorbuje wszystkie siły wojskowe wyraźnie słabnącej Austrii. Front zachodni pożera tak ogromne ofiary w ludziach, że Rzesza Niemiecka napotyka na wciąż wzrastające trudności w uzupełnianiu braków. Równocześnie były zabór rosyjski, szczególnie kongresówka, posiada znaczną ilość młodych mężczyzn zdolnych do służby wojskowej, a niezmobilizowanych przy nagłym wybuchu wojny. Wszystko to skłania państwa centralne do ogłoszenia 5 listopada 1916 roku aktu dwóch cesarzy, zapowiadającego niepodległość Polski bez oznaczenia jej granic i statusu prawnego, ale z podkreśleniem bliższego związku z Niemcami i Austrią. Konkretnie idzie im teraz o stworzenie możliwie licznej armii polskiej, podporządkowanej oczywiście celom militarnym i politycznym państw centralnych. Aby te zamiary zakamuflować przed szeroką opinią publiczną, tworzą pod koniec 1916 roku fikcyjny zalążek władzy polskiej, Tymczasową Radę Stanu w Warszawie powołując Józefa Piłsudskiego na eksponowane stanowisko kierownika Komisji Wojskowej. Znajdujący się zaś w stanie powolnej agonii i dekompozycji krakowskiej NKN przechodzi wielki wstrząs polityczny, gdyż tzw. Tak austropolskie rozwiązanie schodzi na dalszy, coraz widoczniej nierealny plan. Departament Wojskowy natomiast przyjmuje akt 5 listopada za dobrą monetę i tworzy natychmiast potężny aparat werbunkowy, rozsiany planowo na obszarach obu okupacji kongresówki. Ale w rzeczywistości powodzenie akcji werbunkowej do Ochotniczej Armii Polskiej zależy nie tyle od aparatu i propagandy Departamentu Wojskowego, ile raczej od postawy Piłsudskiego. Trzecią bowiem dziedziną jego dalekowzrocznego wysiłku była praca organizacyjna, rozwijana intensywnie od pierwszych dni wybuchu Wielkiej Wojny. Koncentrowała się ona głównie na powołaniu do życia i rozbudowaniu masowej organizacji paramilitarnej, tak zwanej Polskiej Organizacji Wojskowej, w skrócie POW. Porucznik Tadeusz Żuliński, bratanek członka rządu narodowego z 1863 roku, chemik Politechniki Lwowskiej, jeden z najwybitniejszych oficerów Związku Strzeleckiego, głęboko przywiązany do Piłsudskiego, Sprawował bardzo trudną i odpowiedzialną funkcję komendanta POW na terenie całej kongresówki w okresie od października 1914 do sierpnia 1915 roku. Eugeniusz Kwiatkowski. W takim żyliśmy świecie. Taśma pierwsza, koniec drugiej ścieżki.